Minęła 23, nocna strefa w dwójce. Adam Suprynowicz, dobry wieczór. Audycję realizuje Marek Dalba i razem będziemy słuchać muzyki do pierwszej w nocy. I Dominik Strycharski z płyty Koptykus. Dominik Strycharski był dziś bohaterem Nowej Polski po 15.00 razem z Anią Karpowicz za sprawą ich płyty Syrena Re. A wczoraj w Hashtag Labie odbyła się premiera zupełnie nowej kompozycji Dominika, bardzo osobistej w wyrazie hybrydy utworu wokalno-instrumentalnego z warstwą wideo może opery kameralnej, trudno znaleźć na to definicję, pod tytułem From My Room. Dominik Strycharski wystąpił razem z Hashtag Ensemble, także z gościnnymi muzykami, na przykład Gośką i Sporting na klawesynie. Bardzo to było dobre, dlatego postanowiłem, że jeden utwór Dominika na początek nam dziś nie zaszkodzi. Ciekaw jestem, czy i kiedy będzie jeszcze można zobaczyć tę kompozycję, bo jest to utwór wart grywania. Na razie wiem, że szykuje się nowa premiera utworu Dominika Strycharskiego na warszawskiej jesieni. A to nagranie, którego słuchaliśmy, pochodzi z głośnej przed czterema laty płyty Koptykus, inspirowanej muzyką koptów odłamu chrześcijaństwa z Afryki Północnej, głównie Egiptu, Etiopii i Erytrei, jednej z najstarszych społeczności chrześcijańskich na świecie. W pasie pustynnym, okalającym ziemię Pozostawać będziemy przez większą część naszej audycji z niewielkimi wycieczkami na Wyspy japońskie i do północnej Europy. Ale wszystko to będzie się dziś odsłaniać powoli. Radwan Gazi Mumne i Frederick de Oberland z ich wspólnej płyty Eternal Life No End, która miała swoją premierę na początku kwietnia. Radwan Gazi Mumne to kanadyjski muzyk pochodzący z Libanu, skąd jego rodzina uciekła podczas wojny domowej. Na tej płycie śpiewa, gra na buzuku, rebabie, syntezatorach i perkusji. Towarzyszy mu Frederick Oberland, muzyk, który gościł już w innej konstelacji w mojej nocnej strefie. Tu gra na syntezatorach, sakso, saksofonie altowym, klarinie i instrumentach perkusyjnych. Punktem wyjścia do tego albumu była niezgoda na tragedię w gazie i na wszystkie te wojny i straszne zdarzenia, którymi rozdzierany jest region Sywana, czyli Azja Południowo-Zachodnia i Północna Afryka. Ta muzyka jest krzykiem Choć jest też piękna w swojej szerokiej ekspresji, dlatego jeszcze do niej wrócę. Mówiłem, że czeka nas też w nocnej strefie krótka wycieczka do Japonii. Wprawdzie, co drugi poniedziałek takie wycieczki funduje państwu i tak, Krzysztof Dziuba, ale ja dzisiaj odwołuję się do tego kraju dlatego, że to właśnie z japońskimi brzmieniami skonfrontowała się w pewnym momencie swojego życia Pauline Oliveros, artystka, której żadnego nowego nagrania na rynku nie mogę w tej audycji przegapić. W ostatnich dniach ukazały się aż dwa albumy zawierające archiwalne nagrania różnych współprac artystycznych zmarłej 10 lat temu kompozytorki. Niestety nie dotarłem do informacji kiedy nagrana została ta sesja w studiu Dreamland w Hurley w stanie Nowy Jork. W ciągu dwóch dni zarejestrowanych zostało 11 improwizacji, w których udział wzięły Isui Minegishi, grająca na japońskiej jednostrunnej Cytrze Ichigenkin, Mia Masaoka na 21-strunnym Koto i Paulin Oliveros na elektronicznym V-Akordeonie Rolanda. Teraz tylko krótka próbka improwizacji, kończącej ich pierwszy wspólny dzień w studiu. Polin Oliveros, Mia Masaoka i Isui Minegishi we wspólnej improwizacji wydanej właśnie w albumie Two Days in Dreamland. Do tych nagrań powrócę tuż po północy. no może chwilę y później. Teraz jest 23.30. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych i wracamy do pustynnego pasa łączącego Azję, Afrykę i Amerykę Północną. Tego pasa, który jest zarzewiem konfliktów wzmaganych jeszcze przez katastrofę klimatyczną, a więc i coraz trudniejsze warunki życia w tych rejonach. Mariel Roberts Musa to amerykańska wiolonczelistka i kompozytorka, która postanowiła być obecną ze swoją sztuką i dawać nią świadectwo tego, co dzieje się na południu Stanów Zjednoczonych. Do muru rozdzielającego USA od Meksyku w różnych miejscach, od fragmentu między amerykańskim El Paso a meksykańskim Ciudad Juárez po San Diego i Tijuana, przymocowała ultraczułe mikrofony. To pozwoliło usłyszeć rezonans różnych metalowych struktur tworzących tę barierę. Fortepian, na którym gra Conor Hanik, wchodzi w interakcję z tymi rezonansami i otaczającym środowiskiem. Im dłużej tego słuchamy, tym bardziej uświadamiamy sobie sztuczność tych granic, granic politycznych, tak umacnianych, takich granic, które były rysowane na pustyniach w poprzek szlaków tradycyjnych migracji, przecinając naturalne regiony. Sander znaczy po angielsku rozdzielać, rozrywać. Trzy fragmenty z tego albumu. Sander 1, 5 i 7. Mariel Roberts Musa i jej konceptualne udźwiękowienie muru dzielącego Stany Zjednoczone i Meksyk. Wypowiedź w założeniu polityczna, ale do tej, do siły tej polityczności można mieć o tyle wątpliwości, że nie słuchać tam ludzi i bez tych ludzi, którzy przecież tam są po obu stronach staje się to Cóż, zwykłą grą dźwiękową, zwykłą kombinacją nagranego fortepianu, brzmień zebranych z muru rozdzielającego dwa kraje i z odgłosów w przestrzeni pustyni pozbawionej ludzi. No nie wiem, nie wiem, co państwo sądzą. Proszę do mnie napisać, jeżeli mają państwo trochę inne zdanie. adam.suprynowicz, radio.pl To jest nocna strefa. Za 8 minut będzie północ. Wracamy w bliższe nam rejony.